Festiwalon. Odcinek drugi. Pixel Haven 2015. Spotkanie z redakcją magazynu Pixel pozwoliło na zapoznanie się z ulubionymi autorami, zadanie nurtujących pytań, a także mały wgląd w to, jak to jest tworzyć magazyn w Polsce. Piotr, Piotr e, e, do odpowiedzi wywołał, myślę, że to jest akurat bardzo fajne. To znaczy, to, to, ta znowu ta wielogłosowość Pixela, to, że. To, że to retro jest tam obok rzeczy nowych i obok, obok rzeczy niezależnych. Bo ja, szczerze mówiąc, bardzo chętnie bym czytał takie pismo takiego czystego polskiego retro gamera, tylko rzeczywiście nie, nie, nie ma pewnie po temu szans. Także myślę, że to jest optymalna sprawa, żeby sprzedawać trochę tych informacji na temat gier dawniejszych. Ja mam w ogóle taką prywatną teorię, że poza grafiką i dźwiękiem to postęp w grach komputerowych nie istnieje. Znaczy Wszystko, co było w nich do wymyślenia, to gdzieś tam do połowy lat 80. wymyślono, a od tego czasu po prostu co jakieś 10 lat zapominamy, co się wcześniej działo. I na szczęście teraz nam się ta pamięć trochę wydłuża, także to jest zupełnie kluczowa rzecz historia gier wideo i bardzo fajnie, że taki, że to nie jest jakiś taki kącik maniaka w pikselu, tak? albo kącik świra, albo, albo nie wiem kawałek dla dziadków, żeby sobie poczytali, tylko, że to jest pełnoprawna, solidna część pisma. Jeszcze jedna rzecz, bo kiedyś było tak, że wszyscy brali gry pirackie, jakby było to, nawet nie było mowy o tajemnicy Policzynala, bo po prostu wszyscy o tym wiedzieli, nie było ustawy i była jasna sytuacja. Gdy pojawiła się ustawa, to już był kłopot, bo część redakcji, na przykład Reset, korzystał tylko z legalnych gier, a inni jeszcze gdzieś tam pewnie coś brali. Teraz możecie w tym wyjrzeć lub nie, tematu piractwa nie ma w ogóle, znaczy nikt z tego już nie korzysta i, i mamy przed sobą cały świat, czyli możemy pozyskiwać gry bezpośrednio od producentów, nie musimy prosić często naszych nawet dystrybutorów o, o grę, aż z tym jest często kłopot, tylko dostajemy ją bezpośrednio w postaci kodu z zachodu i to przed premierą, a żeby pokazać skalę w jakiej, w, że to bym, trzeba tutaj działać, to, to powiem tylko, znaczy to będzie jakieś ujawnienie, tajemnice, ale myślę, że to nie jest nic strasznego. Mianowicie, no mamy na przykład w Polsce taką sytuację, że wychodzi yy, gra w Forza Motorsport 6 i my prosimy Microsoft, żeby nam dostarczył tę grę, a Microsoft mówi, że nie ma kodów do tej gry już, nie ma, po prostu nie ma, nie dostaniemy. I, i, no i nam trochę ręce opadają, bo, bo sprzedaż Xboxa jest o połowę mniejsza niż PlayStation 4, wydawałoby się, że ktoś kto tym zarządza powinien dbać o to, żeby to, żeby to było na topie, żeby o tym się mówiło, a oni po prostu nie mają kodu i już i my często jesteśmy stawiani właśnie w takich sytuacjach i musimy sobie po prostu z tym radzić jakoś, czyli no zdobywać gry własnym sumtem. jeszcze tego Retro Gamera, który mógłby gdzieś tam w Polsce powiedzmy powstać i może mieć jakieś, jakieś szanse. No moim zdaniem akurat nie, nie, ale to wynika jakby z tej skali, która jest pomiędzy nami a Anglią. Yy, Anglia była, no jakby to, to, to, ta siedziba Retro Gamera jest wiadomo gdzie, więc yy, jakby wszystkie, cały dostęp do informacji, którą oni posiadają, ale też cała historia to jest, no to właściwie to jest druga, to jest druga Ameryka i to jest druga e, Japonia. E, Anglia była absolutnym królem e, deweloperki lat 80. i do połowy lat 90. i potem to się gdzieś ta, totalnie bopsuło, ale oni mają o czym pisać. I to, że my w większości przypadków tutaj e, powiedzmy ze starej ekipy wychowywaliśmy się na produktach e, angielskich głównie, albo tych, które były z jakoś tam z Anglią związane na przykład przez wydawców, to do tego materiału, to, po pierwsze, to jest dla nas strasznie naturalne to, co my widzimy i to jest też powód, dla którego Retro Gamer w Europie się świetnie sprzedaje, ponieważ wszyscy byli wychowywani na, na projektach właśnie stamtąd. I oni po pierwsze mają do tego dostęp na bieżąco, po drugie tam pracują osoby, które tworzyły tą branżę jeszcze od początku lat 80 mogą spokojnie wydać 200-300 numerów, pisać cały czas o świeżych rzeczach i odkry odkrywać, odkopywać nowe rzeczy. W Polsce musielibyśmy powielać dokładnie to, co oni robią. Ehm, co jeśli byśmy robili to w polskich materiałach, no, ile by tego wystało? No, 3-4 numery i koniec, tak? Więc, ehm, a przepisywanie retro-gamera w takim formule, powiedzmy, no, pixel w pixel, to nie ma sensu.